Bo mam komputer, a będę chciała też odwoływać się do pewnych materiałów, które tutaj jeszcze chyba są do rozdania. Te, te materiały tak rozdałam, że do nich zaraz będę się odnosić. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję też za to zaproszenie do Słowa Bożego. Ja wiem, że wielu z Państwa od lat zgłębia już tematykę biblijną, więc nie są Państwo nowicjuszami w tej dziedzinie, już są, można by powiedzieć, takim uniwersytetem zaawansowanym, bo są wykłady prowadzone cyklicznie już od kilku lat, prawda, od wielu lat. Podobnie widzę, że są osoby, które chodzą na wykłady na Placu Narutowicza w Kościele Świętego Jakuba, gdzie też już od pięciu lat mamy takie spotkania biblijne, więc bardzo się cieszę, że, że Państwo są i mimo tego, że karty Pisma Świętego nie są łatwe, to, to cieszy tym bardziej, że, że Państwo chcą, chcą je zgłębiać. Ja zawsze powtarzam, że my jesteśmy tymi pierwszymi pokoleniami, które są zapraszane do lektury Pisma Świętego. Żadne pokolenie wcześniej nie było zachęcane do tej lektury, ja się, więc nie dziwmy się, że to nie jest łatwe, że kiedy sięgamy po Pismo Święte, że jest nam trudne ja pamiętam opowieść mojego mistrza, księdza profesora Chrostowskiego, który jako mały chłopiec w Chrostowie zapragnął, żeby przeczytać Pismo Święte i, i czytał po kryjomu, bo nie było takiej tradycji w domach, że z góry czytano Pismo Święte. I kiedy mama zauważyła, że on to Pismo Święte czyta, to zaprowadziła go do proboszcza i zapytała, czy to w ogóle wypada, żeby taki mały chłopak czytał Pismo Święte. No i proboszcz powiedział, ale czyta nowy czy stary testament? No powiedział, że no na razie nowy. Mówi to, jeżeli nowy, to dobrze, bo starego, to już na pewno niech nie czyta. Więc, drodzy Państwo, to naprawdę taka była atmosfera, a to nie było wieki temu, tylko kilkadziesiąt lat temu. I, i, i, a teraz jest zupełnie inaczej i ja wiem, że to nie jest tak, że lektura Pisma Świętego jest łatwa, ale czytamy ją i chcemy czytać i zgłębiać te karty jako osoby wierzące i chcemy, tak jak tutaj powiedziała Joasia, żeby to, to spotkanie ze słowem nie było tylko jakimś technicznym spotkaniem z tekstem, który studiujemy i badamy naukowo, ale żeby było spotkanie z żywym słowem, które jest żywe skuteczne i które, które ma moc rzeczywiście przemieniać nasze życie i tak postaram się te Ewangelie synoptyczne tak, tak przedstawiać. Zresztą Państwo też znają na pewno słowa patrona biblistów, świętego Hieronima, który mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nie chodzi nam o znajomość tylko Pisma Świętego, ale żeby przez to Pismo Święte trochę jak przez okno widzieć to, co jest dalej, widzieć rzeczywistość znacznie większą i ważniejszą. Bo chrześcijaństwo i to też może niech będzie taki na wstęp naszych rozważań o Ewangeliach synoptycznych, to nie jest religia księgi, tak jak na przykład judaizm czy tak jak islam, ale to jest religia osoby Jezusa Chrystusa, nasze, naszej relacji z Nim i Pismo Święte, które o Nim opowiada ma być dla nas właśnie tą drogą do poznania Jezusa Chrystusa, a nie księgą samą dla siebie. Więc chciałabym, żeby te spotkania takie, taki miały właśnie, właśnie wymiar. Zanim jeszcze zaczniemy, też chciałam przeprosić Państwa za tę nieobecność miesiąc temu. Niestety złożyła mnie choroba. Mam nadzieję, że nie przyjechali tutaj Państwo specjalnie. Jeżeli były jakieś osoby, bardzo przepraszam, bo no trudno było to ogłosić dużo wcześniej. Ja po prostu tego dnia się rozłożyłam i już nie byłam w stanie mówić nic, więc nie byłam w stanie tutaj dotrzeć. Mam nadzieję, że to już ostatni raz, jak Pan Bóg pozwoli. Będziemy mogli się tutaj już spotykać. Ja tak to, jak Pan Bóg pozwoli dodaję, bo się tego nauczyłam na Bliskim Wschodzie mieszkając w Jerozolimie, tam Państwo wiedzą, że wśród ludności arabskiej jest taki zwyczaj, że nawet osoby niespecjalnie religijne, jak się z nimi umawiamy i mówimy to dobrze, to się zobaczymy jutro o 17, to nikt nie odpowie tak, tak, to do zobaczenia, tylko każdy odpowie Inshallah, to znaczy jak Bóg da jak Bóg pozwoli, bo plany możemy mieć szerokie i mamy piękne plany, także tutaj związane z naszymi wykładami, ale wiemy, że wszystko jest w rękach Pana Boga, więc wszystko, jak Pan Bóg pozwoli, będziemy starali się realizować. Przedmiot tych naszych spotkań w tym, jeśli można tak powiedzieć, roku akademickim, bo to w zasadzie Państwo mają pełen wymiar uniwersytecki tutaj spotkania od października do czerwca, jest bardzo podstawowy z jednej strony, będziemy mówić o Ewangeliach, no cóż może być bardziej podstawowego dla chrześcijanina, a z drugiej strony wcale nie jest taki prosty, jakby się to wydawało na pierwszy rzut oka. Będziemy czytać tak zwane Ewangelie synoptyczne, jak tutaj Państwo mają w tytule. Wrócę zaraz do tego określenia, czyli trzy pierwsze z czterech Ewangelii kanonicznych. Jest to dział znany chyba najbardziej. Jeśli chodzimy codziennie do kościoła i słuchamy Ewangelii w roku A, B i C, to najczęściej słyszymy Ewangelię chociażby statystycznie. Którąś z Ewangelii synoptycznych, Jan, nie mniej ważny, jest znacznie rzadziej czytany z powodu tego, że jest po prostu jeden. A tutaj trzy Ewangelie. I na podstawie w ogóle tych wszystkich Ewangelii będziemy poznawać podstawy, tożsamości chrześcijańskiej, podstawy życia i działalności Jezusa. I to właśnie Ewangelie będą głównym świadectwem życia i nauczania naszego Zbawiciela. I skupimy się na tych trzech pierwszych, które po pierwsze uchodzą za najstarsze, są starsze niż Ewangelia Jana, czwarta Ewangelia kanoniczna, napisana dopiero pod koniec I wieku. Myślę, że tutaj Państwo już mieli ten przedmiot Janowy w, w, w wykładach, podczas wykładów, więc do tego nie będziemy już nawiązywać. O innym charakterze Ewangelia. Więc po pierwsze będziemy omawiać te Ewangelie starsze, a po drugie już od II wieku, czyli prawie 1900 lat odkąd istnieje interpretacja już Pisma Świętego. Dostrzegano w tych trzech pierwszych Ewangeliach kanonicznych pewne podobieństwa, pewne podobieństwa w treści, w strukturze, w kompozycji, w słownictwie, w składni. I wspólna jest chronologia, kolejność wypowiedzi, kolejność opisanych wydarzeń, a także niektórych wygłoszonych mów Jezusa. Tak, że zauważono, że można na nie niejako byśmy powiedzieli takim neologizmem współpatrzeć, bo de facto od tego pochodzi słowo synoptyczne, synoptiko, Państwo kojarzą słowo optyka i kojarzy się to nam ze wzrokiem, syn po grecku to jest ten przedrostek oznaczający wspólne, wspólnotę, robienie czegoś razem, synoptiko, współpatrze, synopsa, synopsis greckie to taki wspólny punkt widzenia, współpatrzenie na coś. I yy, od tego już drugiego wieku praktycznie starożytności chrześcijańskiej zaczęto na te trzy Ewangelie patrzeć wspólnie, zaczęto dostrzegać podobieństwa, a w konsekwencji dostrzeżenia podobieństw między tymi Ewangeliami zaczęto do, do upatrywać się rozmaitych zależności między tymi trzema Ewangeliami, Ewangelią według świętego Marka, Mateusza i Łukasza. I przygotowałam dla Państwa ksero, które pozwalają nam zobaczyć, jak mogą wyglądać dwustronicowe tak duża kartka A4 zależności. Jest obecnie w badaniach biblijnych kilkadziesiąt rozmaitych propozycji tego, co od czego zależy. E, przygotowałam je i upewniłam się, że drzwi są już zamknięte, żeby nikt już nie wyszedł i nie uciekł z tych wykładów, e, bo drodzy Państwo, zasadniczo to ma być przedmiotem naszych refleksji. Prze to jest ten problem synoptyczny, czyli w jaki sposób te Ewangelie od siebie zależą. E, to będzie przedmiotem naszego zainteresowania e, i mamy na poznanie tej tematyki, no takiej bardziej może przypominającą chemiczną niż teologiczną, cały ten rok akademicki, na omówienie dokładniejsze każdej z tych, z, tych, z, z tych tematów. A później kolejne lata będziemy rozwijać to, o czym sobie powiemy w tym roku, będziemy opowiadać o Ewangeliach po kolei. Bardziej w kolejności chronologicznej niż kanonicznej i z, zaczynając od przyszłego roku od Ewangelii według świętego Marka, potem Mateusza i Łukasza bo taka jest najbardziej rozpowszechniona ich datacja. Trochę oczywiście żartuję, tak przygotowałam to dzisiaj, bo myślę sobie, że kiedy tak przeciętnie chrześcijanin nawet już się spotka z tym terminem Ewangelie synoptyczne, to jak gdzieś spotka się z jakąś literaturą na temat tego, to mniej więcej takie obrazki pozna, to znaczy zobaczy możliwe zależności i to te zależności komplikowane od XVIII wieku różne propozycje. Pierwsza strona to jest ta zapisana jeszcze od takiego badacza Stora, który pod koniec XVIII wieku coś zaproponował, jak to może, co od czego zależeć, jak to Marek od czego, Mateusz od czego. Potem kolejni badacze, których tam nazwiska podpisałam i, i różne ksery przygotowałam. To bardzo mi się ta druga strona podoba, czyli teorie marda, który rozwinął trzy teorie. Najpierw bardzo skomplikowaną, potem jeszcze bardziej skomplikowaną, a potem na koniec życia ją uprościł i to, co na koniec mamy, to jest zupełnie już uproszczona jego teoria. Przygotowałam to dlatego, że w zasadzie, kiedy w naukach biblijnych mówi się o problemie synoptycznym, a tak został zatytułowany ten nasz wykład, to w zasadzie mówi się o tym, to znaczy co od czego zależy, co było pierwsze, a co, kto od kogo korzystał. I drodzy Państwo, od razu chcę powiedzieć, że ja nie w ten sposób będę chciała przedstawiać te wykłady. Znaczy chciałam Państwa przestraszyć, <śmiech> trochę zażartować, natomiast będę, będę chciała, żeby rzeczywiście e, najpierw omówić poszczególne Ewangelie. Naturalnie wrócimy w tym roku akademickim, bardziej bliżej wiosny wczesnej, do tego, co nazywamy problemem synoptycznym, czyli do tego, też polecę Państwu dzisiaj jeszcze literaturę na ten temat, gdyby ktoś chciał w tym kontekście to zgłębiać. A do tych zależności między pierwszymi trzema Ewangeliami, niemniej, żeby można było je omówić i zrozumieć te wzory, te choinki, to trzeba najpierw zrobić sobie krótkie wprowadzenie do każdej z Ewangelii, do każdej z tych trzech Ewangelii, które nazywamy synoptycznymi. Trzeba pomyśleć, jak w czasie, kiedy one powstawały, rozwijała się wspólnota Kościoła. Dlaczego? Że my nie będziemy zgłębiać wyłącznie tekstu. Będziemy zgłębiać rzeczywistość, która stoi za tekstem. Będziemy chcieli dotrzeć do tej prawdy Ewangelii, która stoi u podstaw rodzącej się wspólnoty Kościoła, ale nie w znaczeniu rozwijania tego, który Jan, Jan A, B i C zależał od innych, a, a wcześniej, który Marek, od którego Mateusza, bo już to się dzieli dzisiaj naprawdę, to jest tylko część z tych propozycji, jest kilkadziesiąt propozycji podziałów obecnie w Biblistyce i ja myślę, że to już czasami sięga naprawdę absurdu, przepraszam, że tak powiem, i, bo już dzieli się Ewangelie na A, B i C i Prim i, i Bis, bo już to tak jak mówił jeden z moich profesorów, Dzisiaj jak bibliści nie wiedzą, co zrobić z tekstem, to y, robią z niego taliatelle, czyli dzielą. Taliatelle to jest takie, takie paseczki makaron włoski. Dzielą je na mały tekst, usuwają te, które im nie pasują, wtedy uzyskują formę, która im pasuje. Tylko, że to nie jest tekst biblijny wtedy, tylko tekst, który jest według naszej oceny tekstem, który możemy zrozumieć i prześledzić jego historię. Czasami badania biblijne, ja muszę powiedzieć osobiście, niestety, Idą w tym kierunku. To nie będzie absolutnie tutaj nasz cel naszych spotkań, chociaż jak Państwo poznają literaturę fachową i będą chcieli pogłębić tę wiedzę. Wiem, że tutaj studiujący w tym praccie Słowa Bożego pogłębiają ją od lat. To, to, to, to jeśli Państwo czegoś takiego się spodziewali, to na pewno tego nie będzie. To znaczy, my nie będziemy robić makaronu taliatelle. Postaramy się popatrzeć na całość Ewangelii, tak jak one są prezentowane w kanonie Pisma Świętego, w kanonie Nowego Testamentu i potem ewentualnie zastanowimy się, jakie są relacje między poszczególnymi Ewangeliami. Ale, ale w granicach takich, które pozwolą nam jeszcze zachować ten tekst jako tekst wiary, a już nie sprawić, że będzie to tekst wyłącznie techniczny. Ja w ubiegłym roku byłam na takim sympozjum w Helsinkach, sympozjum Society of Biblical Literature, tam miałam też swój wykład i na tym sympozjum było ponad tysiąc wykładów różnych, niektórzy nazywają te duże sympozja naukowe, biblijne, supermarketem z wykładami. I to troszkę tak jest bo specjaliści od Pisma Świętego, różnych dziedzin Pisma Świętego Starego, Nowego Testamentu, historii, archeologii, tekstów, manuskryptów, wszystkiego, co się wiąże z naukami biblijnymi, spotykają się i prezentują wyniki swoich badań. I każdy z nas coś prezentuje, dyskutuje, to jest bardzo ciekawe wszystko. I trwa to mniej więcej tydzień, siedem dni. I wiedzą Państwo, czego najbardziej brakuje na tych spotkaniach? Tego, żeby, mimo że... Każdy z nas, badaczy, pochodzi z jakiegoś środowiska religijnego związany z Kościołem katolickim, protestanckim, ze wspólnotą judaistyczną, żeby był jakiś moment refleksji nad tym, że to nie jest tylko tekst starożytny, drogocenny i techniczny, ale że jest to żywe słowo Boże i skuteczne. Że my przecież studiujemy to nie po to, żeby pisać y, prace dyplomowe i zdobywać kolejne stopnie naukowe, tylko po to, żeby zmieniać także swoje życie bo po to te Ewangelie zostały napisane. I tego najbardziej brakowało, drodzy Państwo, na tych sympozjach ogromnych, to są największe na świecie takie naukowe spotkania, nie było nigdy modlitwy. Jest koncert, są różne wydarzenia kulturalne, jak to bywa na takich dużych sympozjach naukowych, ale nigdy nie ma momentu, kiedy byśmy wszyscy stanęli i powiedzieli, no dobrze, to może się pomodlimy razem nad tym Słowem Bożym. I to jest dla mnie zawsze bardzo smutne. I myślę sobie, jak spotykam Państwa, takie osoby, które chcą zgłębiać karty Pisma Świętego, bo chcą zgłębiać swoją wiarę, a de facto one po to zostały napisane. Ta historia o Jezusie zawarta na kartach Ewangelii nie została napisana, żeby zapisać coś ciekawego, fajną historię z przeszłości, tylko one kształtowały wiarę, były wyrazem wiary tych ludzi, którzy stali się świadkami Jezusowego nauczania, działalności, co sprawiło, że ich życie odmieniło się zupełnie i tych tekstów, te teksty zapisali jako świadectwo swojej wiary i, i, i szkoda, jeśli byśmy w takich technicznych badaniach trochę tracili także to z naszych oczu, a tak czasami bywa. Więc zdziwiłam się troszkę, jak zobaczyłam tytuł tych wykładów, problem synoptyczny, bo de facto problem synoptyczny to jest właśnie to, co Państwo mają na tych kartkach. My będziemy studiować Ewangelie synoptyczne. Będziemy zgłębiać także to, co jest potem w konsekwencji, zależnościami między nimi, bo one najpewniej były. Ale postaramy się dotrzeć do tego, co było też poza tekstem, bo my nie tekst dla tekstu studiujemy, tylko studiujemy rzeczywistość. I teraz... problem. No właśnie, a to jest też problem synaptyczny. Dobrze, to niech tak będzie, to jeżeli tak to rozumiemy, to dobrze. Więc w związku z tym te, tegoroczne spotkania widzę właśnie jako najpierw wprowadzenia do Ewangelii tych trzech, pierwszych Ewangelii kanonicznych, nie tylko na sposób y, naukowy i te prezentacje rozlicznych y, teorii, choć oczywiście do tego też jakoś tak w prosty sposób postaramy się dojść, ale będziemy się teraz sięgać po te teksty przede wszystkim jako, y, jako ludzie wierzący i ta lektura Ewangelii ma nam pomóc spotkać Chrystusa, ma nam pomóc Go poznać oczami tych, którzy byli Jego Uczniami, a także uczniami uczniów, jego świadkami, a także tych, którzy słuchali od świadków opowieści o życiu Jezusa, jego działalności, a potem także ten dziele, którego dokonał, jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu o tym wszystkim, co tak bardzo zmieniło życie ich osobiste, ale zmieniło w ogóle życie świata. Nie wiem, czy się kiedyś Państwo zastanawiali nad tym. Jakby świat wyglądał bez chrześcijaństwa, to znaczy jak w sumie krótko, w krótkim czasie zmieniło się oblicze całego Imperium Rzymskiego, zaledwie w trzy wieki, ze świata pogańskiego stało się ono światem chrześcijańskim wyznającym inne wartości a my spadkobiercami tych wartości jesteśmy i stało się w sumie tak krótko to po ludzku byłoby niemożliwe bo, bo, a zaczęło się to wszystko od biednych rybaków z Galilei od tych, którzy wcale nie mieli jakiegoś wielkiego przygotowania żeby pro, przeprowadzać rewolucje światowe a tak się rzeczywiście stało i my właśnie za tym tekstem Będziemy podawać też te procenty, co tam, od czego zależy, ale za tymi procentami postaramy się dostrzec, dostrzec także to, co myślę, ma znacznie ważniejszy dla nas wymiar. Wiemy, że każdy z ewangelistów, e, czterech, na razie jeszcze zostaniemy przy czterech ewangeliach kanonicznych, opisał Jezusa trochę inaczej, e, uwypuklając to, co inni tylko wspomnieli, a z kolei omijając, co innego, czemu inni poświęcili więcej miejsca. Każda z tych Ewangelii jest trochę inna. Każda z tych Ewangelii to jest trochę tak jak cztery portrety Jezusa. Jak wiemy, portret zależy nie tylko od tego, kto pozuje, nazwijmy to tak trochę kolokwialnie, ale zależy od umiejętności artysty, Zależy od chwili, w której portretował. Zależy też od odbiorców, dla których kierował swój portret. Tu mają Państwo piękne owoce pracy tutaj osób, które chodzą na szkoły ikon, ikonografii w duszpasterstwie środowisk, środowisk twórczych. Ja też mam przyjemność tam mieć wykłady dla nich czasami. Bardzo to jest niezwykłe, jak mocno ten świat ikonografii przemawia i w sumie pewna analogia jest między tekstem a obrazem. Kiedy artysta wykonuje ten obraz, chce przedstawić go jak najprawdziwiej, ale my wiemy, że my nie czcimy obrazu, ale czcimy rzeczywistość, która stoi za obrazem. To był cały pro problem ikonoklazmu w teologii Kościoła, prawda? My, że, czy przypadkiem nie jest tak, że chrześcijanie zatrzymują się na obrazie? I podobnie jest z tekstem Ewangelii. My nie... Studiujemy tekst dla tekstu, my chcemy poznać rzeczywistość, która za nim stoi. I, i te cztery portrety, każde, każde z tych czterech Ewangelii, one się różnią między sobą, bo zostały narysowane przez różne osoby, w różnym czasie, z różną intencją, dla różnych odbiorców. I żeby zrozumieć dany portret, dany obraz Jezusa w Ewangelii, to trzeba spróbować dotrzeć do tego autora, zastanowić się kim był, kiedy działał, dla kogo pisał, bo to pomoże nam zrozumieć także ten obraz. Dlaczego obraz Jezusa w tej Ewangelii jest taki, a w innej nieco jakby inny, choć przecież jest to ciągle ten sam, ten sam portret. Pamiętam jak jeden z muzułmanów, kiedy żyłam tam w Jerozolimie i prowadziłam różne rozmowy też z miejscową ludnością, jak przyszedł do mnie i mówi, ta wasza Ewangelia to jest wielkie kłamstwo. Ja mówię, no wiesz, dlaczego tak uważasz? On mówi, wiesz, bo gdyby Pan Bóg chciał powiedzieć prawdę o Jezusie, to by dał wam jedną Ewangelię, a nie cztery wersje, z których każda różni się między sobą. To co Pan Bóg nie mógł się zdecydować, którą Ewangelię chce przedstawić o Jezusie i jak? I tu oczywiście wypukla się absolutna różnica w sposobie patrzenia na to, co jest natchnieniem. Państwo wiedzą, że muzułmanie wierzą, że Koran został dany z nieba w całości i biada temu, kto próbowałby badać Koran na sposób krytyczny, a są takie badania prowadzone we Francji i w innych ośrodkach, kiedy bada się Koran, pokazując rozwój w nim, pokazując rękopisy, które się różnią między sobą. Badania takie rodzą, Póki co w islamie absolutną niezgodę i bunt. Pamiętam historię takich profesorów z Paryża. Ja studiowałam w Ecole Biblique, we francuskiej szkole biblijnej i archeologicznej w Jerozolimie, żeśmy mieli te frankofojskie związki dość duże i oni opowiadali też o takich badaczach z jednego z paryskich uniwersytetów, którzy pojechali do Tunezji. W latach 90. jeszcze Tunezja no, nie jest jakimś najbardziej radykalnym muzułmańskim krajem i zaczęli opowiadać o y, Koranie, o tym, że właśnie się miał rozwój pewien, że stoi za nim historia, że, że można by badać krytycznie, nie krytykańsko, tylko krytycznie, naukowo tekst Koranu, y, że był tam też pewien rozwój, tak jak my patrzymy na Biblię i dla nas to jest dzisiaj oczywiste i nie jest to dla nas żadne zburzenie naszej wiary. I tych ludzi, którzy tak opowiadali, studenci uniwersytetów w Tunisie wyrzucili przez okno. Po prostu było to nie do pomyślenia, że w taki sposób można mówić o świętym tekście dla nas my zupełnie inaczej patrzymy na natchnienie. My nie patrzymy na natchnienie tak jak na gołąbka tego przysłowiowego, który stał na ramieniu y, autora biblijnego i dyktował, co ma napisać. Bo Pan Bóg, który stworzył człowieka, stworzył go wolnym. I w, także w tej twórczości dotyczącej Boga zostawił Pan Bóg człowieka wolnym. Pozwolił mu wyrażać się w sposobie, jakim chciał, mógł, potrafił się wyrażać. I nam nie przeszkadza to, że Ewangelia nie jest jedna, bo to jest jedna Ewangelia, tylko napisało ją czterech z różnych stron. To jest troszkę tak, jakbyśmy dzisiaj napisali wszyscy historię tych Państwa spotkań biblijnych. Nawet tego dzisiejszego wykładu na koniec. I zakładamy, że każdy napisze najprawdziwszą prawdę o tym, co tutaj się działo. Każda ta historia będzie trochę inna, bo ktoś zwrócił uwagę na co innego, bo jest lekarzem, albo ktoś jest prawnikiem, zwrócił uwagę akurat na to, co było w motywach prawnych, ktoś jest historykiem, zwrócił uwagę na wątki historyczne, ktoś po prostu jesteśmy inni i patrzymy przez nasz filtr także na to, co się dokonuje. I tak było z uczniami Jezusa. Oni przepuszczali to doświadczenie niezwykłe, o którym na początku nawet nie wiedzieli, jak mają mówić, bo nie było nawet słownictwa, bo jak powiedzieć to, że z martwych wstał trzeciego dnia jak powiedział oni nawet wcześniej mówili jak nie rozumieli co do nich mówił za działalności publicznej jak określić to czego nikt nigdy nie był świadkiem wcześniej jak opisać rzeczywistość która nie jest wyrażalna ludzkim językiem rzeczywistość o królestwie sam Pan Jezus używał przypowieści tak żeby Jego słuchacze byli w stanie je odebrać i zrozumieć co On chce powiedzieć i podobnie będzie z Ewangeliami Pan Bóg pozwolił, żeby autorzy natchnieni przepuścili przez swój filtr te obrazy, które jego dotyczyły, te, te obrazy y, y, y, Boga. I natchnienie też w tym się wyraża, że każdy z tych obrazów jest inny. A potem wspólnota Kościoła uznała te cztery za kanoniczne, czyli normatywne. Kanon to jest norma. I, po, i uznała, że to te cztery obrazy składają się w tę całość którą y, można nazwać y, portretem Jezusa. To są jakby cztery różne historie, znaczy to nie są cztery różne historie, to jest jedna historia opowiedziana przez czterech ludzi, cztery portrety i te trzy zwłaszcza synoptyczne y, można na nie patrzeć, współpatrzeć, można patrzeć na nie jako na zależne od siebie. Jest taka bardzo popularna książka, ale bardzo wspaniała. Takiego człowieka, który jest no, znakomitym teologiem. Richard Burridge. Cztery Ewangelie, jeden Jezus. Bardzo polecam Państwu tę książkę. Ja ją puszczę, mogą sobie Państwo ją zobaczyć, obejrzeć tutaj w trakcie tego naszego wykładu dzisiejszego wprowadzającego. Bo on właśnie pokazuje, jak bardzo przez tekst Ewangelii będziemy sięgać do konkretnej jednej rzeczywistości. Ale portretowanej przez czterech różnych ludzi. Powiedziałam, że dwóch było z nich uczniami, dwóch było z nich uczniami uczniów. Ewangelie uczniów to będą Ewangelia Mateusza powołanego w Kafarnaum na komorze cel celnej, e e celnika, Żyda, który swoją Ewangelię kierował, będzie też, powiemy o tym, do ludności żydowskiej, do tych, którzy rozumieli język judaizmu, język Starego Testamentu. E będzie też Jan, który nie będzie przedmiotem tutaj naszego badania, ale to też była Ewangelia umiłowanego ucznia, tego, który był świadkiem Jezusa, który za Nim chodził, który stał pod krzyżem i był świadkiem wszystkiego, co się dokonywało, a potem, po latach, wielu, bo dopiero pod koniec I wieku, a zatem po 60 kilku latach od tego, co się wydarzyło w Jerozolimie, czy jako już dojrzały człowiek, zapisze historię Jezusa tak, jak ją widział, tak, jak ją rozumiał teologicznie, tak, jak mogła zrozumieć to wspólnota, do której pisał. Podobnie będzie z Ewangeliami uczniów uczniów, Ewangelią według świętego Marka i Łukasza. Powiemy sobie o Marku, że będzie Ewangelią, którą zapisał, i tak mówi tradycja już czesno-chrześcijańska, ze wspomnień Piotra. Tego, którego Jezus wybrał na umiłowanego ucznia, na tego ucznia pierwszego pośród innych, dając mu szczególną rolę między apostołami. Święty Piotr, rybak z Galilei, miał przewodzić tym, którzy byli wyznawcami Jezusa, apostołami. I ponieważ sam no, był rybakiem, można sobie wyobrazić, że rybak to nie jest starożytności, zwłaszcza zawód, który by predysponował do pisania dzieł literackich. I potrzebował też, kiedy Kościół zaczął się rozrastać, kiedy zaczął włączać do swojej wspólnoty już nie tylko wyznawców judaizmu, ale także tych, którzy wywodzili się z pogaństwa. I kiedy trzeba było się porozumiewać z tym światem w języku greckim, Piotr w przeciwieństwie na przykład do św. Pawła będzie potrzebował tłumacza. To Marek będzie tłumaczem Świętego Piotra, który zapisze z jego wspomnień Ewangelię kanoniczną, która będzie, jak powiemy sobie w toku naszych wykładów, pierwszą Ewangelią kanoniczną, najstarszą z Ewangelii, ze wspomnień Świętego Piotra, zapisaną przez ucznia ucznia. Łukasz zapisze tę Ewangelię ze wspomnień uczniów, których spotkał w Antiochii świętego Piotra, może nawet samą Najświętszą Maryję Pannę, a przede wszystkim także z tej teologii, którą będzie tworzył święty Paweł, którego towarzyszem podróży i dzieckiem w chrześcijaństwie był święty Łukasz, autor trzeciej Ewangelii kanonicznej. I zobaczmy, że każdy z nich już ma inną historię i za każdą z tych historii będzie... To, to ta historia będzie odpowiadała za ten inny portret Jezusa, przedstawiony na kartach z każdej z Ewangelii. Każdy przedstawia prawdę, pisząc do konkretnej wspólnoty. I to nie było łatwe, łatwe portretowanie, bo... Tekst tych Ewangelii będzie pochodził z konkretnego czasu, napisany przez konkretną osobę i będą one wy, próbowały wyrażać wiarę i opisać ludzkim językiem to, co absolutnie zmieniło życie tych ludzi, więc nie będą pisane jako jakieś opowieści, ale będą pisane jako świadectwo wiary. I też ciekawe, że nie będą pisane na gorąco, co też będzie miało swoje znaczenie, ale Ewangelie i to nawet te najstarsze, nawet ta pierwsza, najstarsza uważana Ewangelia według Świętego Marka będzie napisana z pewnej perspektywy czasowej. Najwcześniej, 30-40 lat po ukrzyżowaniu Jezusa. To jest taki czas, kiedy, kiedy apostołowie mogli już pomyśleć, przemyśleć, to, co przeżyli. Najpierw wiemy, że głosili Jezusa słowem, czyniąc uczniami, tak? czyli nawracając. To jest tam jest greckie słowo, które oznacza czynić uczniem, nie nawracać, tak? tylko sprawiać, żeby inni chcieli być tacy jak my. I dzieląc się swoją radością tego, co Jezus im dał. Po zesłaniu Ducha Świętego pamiętamy, że początkowe uczniowie w ogóle najpierw nie będą jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego wiedzieli co zrobić z tym swoim, tą swoją zmianą, z tym co przeżyli chodząc lata całe za Jezusem, już będąc świadkami nawet zmartwychwstałego w Wieczerniku, potem wiemy ostatni rozdział Ewangelii Jana o tym powie, wrócą do swoich zajęć, wrócą do Galilei, Piotr mówi idę łowić ryby. Inni mówią, no idziemy i my z Tobą. Apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego jeszcze będą wracali do tego, kim byli wcześniej, tak jakby nic się nie stało przez te trzy lata. A dopiero po pięćdziesiątnicy, po, po zesłaniu Ducha Świętego będą w stanie iść i głosić, co też pokaże, że ten moment rodzącego się Kościoła, tego czynienia uczniami, nawracania, to nie jest pomysł ludzki, jakaś ludzka korporacja, działalność, która sprawi, że, że, że coś osiągniemy, tylko że to jest absolutny plan Boży i działanie Ducha Świętego, który sprawi, że tak wielkie rzesze staną się uczniami nie tylko wywodzący się z judaizmu, nie tylko w Palestynie, ale aż po krańce ówczesnego świata, a tym ówczesnym światem, o którym mówimy w kontekście powstania Ewangelii, jest świat śródziemnomorski. Nie znano przecież jeszcze nowych światów za oceanami, to wiele, wiele wieków później zostaną odkryte, więc dla nich ten świat śródziemnomorski to będą krańce, to będzie cały świat. I kiedy apostołowie będą się udawali na Cypr podczas pierwszej podróży apostolskiej do Azji Mniejszej, potem w kolejnych podróżach do Grecji, na tereny Europy, z czasem do Italii, do Rzymu, to będą wypełniali te słowa Jezusa, ten testament Jezusa, aby szli i czynili uczniami i chrzcili wszystkich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc najpierw głoszono słowem, zakładano wspólnoty. Kościół się rozrastał i, i dzięki działalności apostolskiej docierał do Żydów i do Pogan w pewnym momencie po tej decyzji przełomowej świętego Piotra, którą, którą opisuje dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich, który mówi o tym, jak Piotr udał się do Cezarei Nadmorskiej i tam ochrzcił pierwszego Poganina dla wspólnoty Kościoła, Korneliusza. To Państwo studiuj, studiują też dzieje apostolskie, to, to um, wiedzą, jak ważny jest to moment dla tej wspólnoty Kościoła. Potem święty Paweł pójdzie jeszcze dalej, już nie tylko do prozelity, do bojącego się Boga Korneliusza, ale pójdzie do pogan, którzy nigdy nie słyszeli wcześniej o Bogu jedynym. I będzie spotykał się też z rozmaitymi dziwnymi sytuacjami, jak w listrze, kiedy będą chcieli złożyć mu ofiarę i Barnabie, uważając, że jeden jest Zeusem, a drugi Hermesem. I po prostu zupełne niezrozumienie będzie tego orędzia, które będą chcieli. Ale powoli, powoli ten świat będzie się zmieniał. I Ewangelie powstają już po tych wielu dylematach po tych 30-40 latach działalności, kiedy powstały też już inne pisma Nowego Testamentu. Państwo mają świadomość, że Ewangelie nie są najstarszymi pismami Nowego Testamentu, że najpierw powstały listy Pawła. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na historię Nowego Testamentu, to pierwsze pismo powstaje gdzieś mniej więcej w latach 48-50 to jest List do Tesaloniczan. to jest najstarsze pismo Nowego Testamentu, pierwsze pismo Nowego Testamentu, wcale nie Ewangelia Mateusza, którą mamy na początku kanonu Nowego Testamentu, bo pierwsze pisma powstają z bardzo konkretnych potrzeb. Święty Paweł, który wcześniej założył wspólnotę, wspólnoty różne, między innymi te w Tesalonice, na północy Grecji, w, w, na pograniczu już Macedonii, prawda, w, tych kra w tej krainie, która która była też świadkami jego działalności. Kiedy rodzą się konkretne problemy, bardzo praktyczne, takie co się dzieje z tymi, którzy umrą, a którzy umarli już zanim Jezus przyszedł, bo oni wszyscy spodziewali się, że Jezus przyjdzie zaraz, że to będzie już za chwilę ta paruzja, na którą czekamy. I kiedy umierają wyznawcy Chrystusa, to pojawia się konkretny problem. Co z nimi będzie? Czy oni wejdą do Królestwa Niebieskiego razem z Jezusem? Czy jak należy to rozumieć? I Święty Paweł pisze to pierwsze pismo Nowego Testamentu, odpowiadając na konkretne problemy teologiczne, które wynikły w tej wspólnocie. I drugi list do Sesaloniczan, a potem kolejny list do Galatów, bardzo osobiste pismo Świętego Pawła i inne, powstają w odpowiedzi na potrzeby wspólnot, które borykają się z różnymi problemami, także już z pierwszymi prześladowaniami. Trzeba to wspólnoty podnieść na duchu, pokazać im, że ta droga, którą wybrali z Jezusem Chrystusem jest drogą wartościową, piękną, dobrą, mądrą, że jest ona tym, co, co powinno prowadzić do Boga. I kiedy powstają już te pierwsze listy, to przychodzą lata 60. i wtedy powstaną dopiero pierwsze Ewangelie, kiedy już przez kilkanaście lat istnieją listy Pawłowe i kiedy przez kilkadziesiąt lat istnieją już wspólnoty, które zakładali apostołowie, nie tylko święty Paweł, ale Piotr, inni, świadkowie Jezusa i już uczniowie uczniów, już kolejne pokolenie wzrastało, które było wyznawcami Jezusa Chrystusa. Można zapytać to, dlaczego wtedy zaczęto zapisywać te Ewangelię? Państwo wiedzą, że lata 60. to jest moment, kiedy odchodzili pierwsi świadkowie, umierali, Pierwsi świadkowie czasami umierali śmiercią męczeńską, wszyscy apostołowie, tak by oprócz Jana, zmarli śmiercią męczeńską, oddając życie za Chrystusa. I kiedy pojawia się taka obawa, że czy czegoś nie stracimy z tego dziedzictwa, które było naszym dziedzictwem, wtedy, żeby zapisać to, co, czego byli świadkami Piotr i inni apostołowie, podejmują uczniowie decyzję, że należy to zapisać i zapisać właśnie w tym coś, co nazywamy dzisiaj Ewangeliami. Ewangelion, dobra nowina, żeby ujednolicić nauczanie, które może, wiadomo jak to bywa, jak ludzie coś opowiadają, to, to, to, to jest różne i świadkowie Chcieli to ujednolicić, co funkcjonowało gdzieś w jakiejś może opowieści, sprawić, żeby nauczanie rzeczywiście stało się kanoniczne, czyli normatywne, kanon, norma po grecku, i żeby przekazać prawdę i świadectwo, to, które głosili słowem, głosili ustnie, żeby to zapisać i ocalić od zapomnienia. Zapisać wspomnienia uczniów Mateusza, później wiele lat później, pod koniec I wieku Jana, a także, a także uczniów, uczniów, którzy już byli świadkami i wyznawcami i którzy byli autorytetami dla tych wspólnot, które zakładali i decydują się na zapis historii Jezusa, Jego życia, najważniejszych tych momentów. Więc ten proces spisywania Nowego Testamentu w tym procesie trzeba znowu rozróżnić dwie rzeczy i to będzie dotyczyło też problemu synoptycznego, do którego dojdziemy w końcu po tym przy wstępie. Będzie dotyczyło, a takiego terminu, który ja rozróżniam też i w studiach Starego Testamentu, i, w ogóle, i nowego, i w ogóle w studiach biblijnych. Trzeba zawsze rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to jest historia biblijna, czyli chronologia wydarzeń, które dotyczą dziejów, w tym co Nowy Testament, Jezusa, potem Kościoła. Tak? O, o dziejach Jezusa opowiadają Ewangelie, dziejach Kościoła rodzącego się opowiadają Dzieje Apostolskie i Listy Świętego Pawła. Tak? I chronologicznie, gdyby tak brać chronologię wydarzeń pod uwagę, to najpierw byśmy studiowali Ewangelie. No bo to jest od początku, niektóre dwie z Ewangelii kanonicznych mówią o narodzinach Jezusa, Ewangelia Mateusza i Łukasza, Ewangelia dzieciństwa, potem mamy prawda, działalność publiczną, objawienie Jezusa, działalność publiczną, pierwsze cuda, nauczanie, powoływanie uczniów, głoszenie, uzdrawianie, a potem te wydarzenia, które są najważniejsze i kluczowe, ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I nakaz dla uczniów, żeby szli i nauczali i czynili uczniami. A potem losy Kościoła, uczniów, zesłanie Ducha Świętego, rozrost Kościoła do Żydów, potem do Pogan, potem poza Palestynę, Azja Mniejsza i, i tak chrono i apokalipsa na końcu, która powie o tym, co będzie, tak? o tym, co, co może być w przyszłości. I to jest historia biblijna, ale czytając teksty Ewangelii, żeby dobrze je zrozumieć, Trzeba zawsze też wziąć pod uwagę drugi termin, który można nazwać historia Biblii. Tam jest historia biblijna, czyli chronologia wydarzeń Biblii. Tutaj historia Biblii, czyli to, co jest perspektywą autora, czyli tych, którzy zdecydowali się zapisać te dzieła, którzy byli ich świadkami często albo słuchali świadków i chcieli przedstawić te Ewangelię i wtedy historia Biblii zupełnie inaczej będzie się układała. Najpierw będziemy mieli pisma Pawła, pierwsze pisma Nowego Testamentu, potem dopiero będziemy mieli Ewangelię, trzy synoptyczne i czwartą Ewangelię Jana, a potem Apokalipsę i, i powiedzmy listy jeszcze innych Jana czy Piotra, które są częścią naszego kanonu. Więc mamy chronologię, chronologię, chronologię Biblii i zawsze te dwie rzeczy trzeba, trzeba brać pod uwagę. Więc Ewangelie powstały, w tym piśmiennictwie teologicznym składającym się na Nowy Testament stosunkowo późno. Są jednak opowieścią początków tego, co uczniowie uznali za kluczowe i spisali to, co wcześniej głosili ustnie w momencie, gdy zaczynali odchodzić, mówiąc krótko, najprościej świadkowie to jest trochę taka analogia też do Starego Testamentu. Zobaczmy, że redakcja ostateczna tory pięcioksięgu nastąpiła w czasie wygnania babilońskiego, w czasie największego kryzysu, jaki dotyczył życia biblijnego Izraela, kiedy utracili państwo, króla, świątynię jerozolimską, która była podstawowym ich odniesieniem religijnym i kiedy byli w dużej mierze elity czyli to, co ci, którzy mogli tworzyć strzon narodu, deportowani do Mezopotamii, żyjąc między różnymi religiami politeistycznymi, różną mentalnością, różnymi kulturami, które były zagrożeniem. I w tym kontekście to, co wcześniej funkcjonowało jako opowieści ustne, zdecydowano się zapisać jako, jako po to, żeby ocalić od zapomnienia, ale też, żeby podnieść na duchu, żeby pokazać, że Pan Bóg nie opuścił ludu wybranego, że jest Panem historii, że to, że dzisiaj utraciliśmy to, co wcześniej nam obiecał, bo mogło się pojawiać takie pytanie wśród biblijnych Izraelitów, to jak to jest? Pan Bóg nas opuścił, przecież obiecał nam tę ziemię, przecież nam y, obiecał, że to ma być nasze, a teraz... Co? Pokonano nas? To znaczy, co? Bogowie mezopotamscy, mówiąc kolokwialnie, wygrali z Bogiem jedynym? To znaczy, że Pan Bóg nie jest Bogiem prawdziwym? I te pytania teologiczne będą... Legły u podstaw i będą podstawą tego, co zapisano w opowiadaniu o stworzeniu świata i człowieka, kiedy Pan Bóg jest wszechmocny, stwarza świat swoim słowem. Kiedy to, co było uznawane za bóstwa w tej literaturze mezopotamskiej, Pan Bóg stwarza jako swoje stworzenia. Słońce i księżyc, które były czczone w Mezopotamii jako bogowie, Pan Bóg tak sobie daje, tam jest dosłownie termin natan w, w księdze tekstu, w tekście Księgi Rodzaju w pierwszym rozdziale. Pan Bóg dał tak sobie słońce i księżyc, też nie jako bogów, ale jako te, które miały funkcję spełniać. Jedno rządziło dniem, drugie rządziło nocą. I to jest zupełnie to będzie tekst, który będzie chciał pokazać Bożą wszechmoc. I to, że na przykład Księga Jozułego tak mocno opowie o zajmowaniu ziemi, także nawet niektórzy chrześcijanie są zgorszeni, jak może Pan Bóg nakazywać, zabijać ludy i burzyć miasta. Jeśli zrozumiemy tę perspektywę autora, który zapisał te teksty właśnie w momencie, kiedy te ziemie zostały utracone i kiedy pojawiły się te pytania, co to znaczy, to Pan Bóg nam w końcu nie dał tej ziemi? Pokaże, nie, Pan Bóg nam dał. Pan Bóg jest wierny swojej obietnicy. Nawet jak naród pozostawał, niewierny. I podobna znowu analogia do Nowego Testamentu. Analogia jest zawsze ryzykowna, ale pewien proces myślowy jest podobny. Chrześcijanie cierpią prześladowania. Pojawiają się problemy teologiczne. Odchodzą ci, którzy byli świadkami. Często śmiercią męczeńską, której świadkami są inni uczniowie. Piotr ukrzyżowany głową do dołu na nieopodal Wzgórza Watykańskiego, potem na Wzgórzu Watykańskim pochowany. Paweł ścięty mieczem w bliskości miasta Rzymu, pochowany potem w miejscu, które dzisiaj, nad którym stoi dzisiaj ta piękna, potężna bazylika Pawła za murami. Tak nie wiem, czy się często Państwo zastanawiają, że te dwie potężne bazyliki stoją na miejscu grobów. My dzisiaj patrzymy na nie zupełnie jak na dzieło kultury, piękne kościoły, wspaniałe. To jest to ich sednem i kluczem do nich jest to, że one są na miejscu grobów tych, którzy legli u podstaw kościoła. I byli świadkowie tego męczeństwa i tych trudności, jakie, jakie przeżywali uczniowie. I postanowili zapisać to, co było ich doświadczeniem. Uczniowie, to co było doświadczeniem uczniów. Uczniowie uczniów, to co było doświadczeniem ich mistrzów. I wiemy, że potem wspólnota Kościoła tak się będzie rozrastała z uczniów na uczniów, z uczniów na uczniów. Tak będzie i sukcesja apostolska trwała, tak będzie trwała, trwało to, co, co jest wspólnotą Kościoła. I tak należy też widzieć treść Ewangelii, która nie będzie tylko zapisem historii o Jezusie, jak to było od, dzieci, od dzieciństwa po najważniejsze wydarzenia, ale będzie zapisem i wyrazem wiary, który powstał, przepuszczony przez filtr autora dla danej wspólnoty, jedni autorzy będą pisali dla wspólnot bardziej żydowskich, inni dla wspólnot bardziej wywodzących się z pogaństwa, którzy musieli używać innego języka, innego sposobu mówienia, bo nie rozumieli kategorii żydowskich, które nie były im przecież znane i bliskie. I Ewangelie miały przez być tym właśnie przez ten filtr przepuszczoną opowieścią, która miała być zarazem świadectwem, która miała, była wyrazem wiary i powstawała dla umocnienia wiary tych, którzy tego umocnienia potrzebowali i dla ujednolicenia nauki, która, która miała być taka, jak apostołowie chcieli, jak byli jej świadkami. I, I w tym znaczeniu Ewangelie są zatem tekstami już przemyślanymi, przepracowanymi kilkadziesiąt lat po wydarzeniach to już musiało mocno pracować w uczniach, którzy świadczyli o tym, że byli świadkami nie wiem, ukrzyżowania, pojmania Jezusa, jego nauczania, jego cudów. No zawierzyli mu całe życie i świadczyli o tym. Ale kiedy zapisywali Ewangelię i wracali do tych momentów początków, mieli już perspektywę żyjącego Kościoła, który potrzebował objaśnienia pewnych faktów teologicznych. Korzystali z pewnych formuł teologicznych, które już wypowiadano w liturgii na przykład, włączano je w tekst Ewangelii. I ktoś powie 30-40 lat po tych wydarzeniach, to jaką my możemy mieć pewność, że te teksty są wiarygodne. Otóż, drodzy Państwo, na Bliskim Wschodzie to jest taki zarzut, który zawsze mnie śmieszy, bo to jest tak, jakby ktoś opowiadał, tak jak tu jesteśmy wszyscy dorośli, że nie można opisać wiarygodnie tego, co nie wiem, było u początków Solidarności, bo minęło 30 lat, czy tam lata mijają, prawda? No przecież są świadkowie tego, co było. Mają żywą pamięć, doświadczali rozmaitych wydarzeń, które były doświadczeniem tamtych lat. I mogą mieć, a tym bardziej w starożytności, kiedy nie było innego przekazu ani zachowania pamięci. Coś, co 30 lat dla historii Bliskiego Wschodu to jest nic, to jest moment, a zwłaszcza wśród ludów semickich i tych ludów żyjących na Bliskim Wschodzie, dla których pamięć to jest coś absolutnie kluczowego dla tożsamości. Zachor, pamiętaj, hebrajskie, to jest coś, bez czego nie da się zrozumieć tożsamości ludów Bliskiego Wschodu, ani historii, które tam się wydarzały i bez czego nie da się też zrozumieć, tożsamości chrześcijańskiej, bo my podobnie jak religia żydowska w odróżnieniu od na przykład innych religii opartych na micie, na mitologii, jesteśmy religią opartą na wydarzeniu historycznym, na wydarzeniu, na działaniu Boga w historii, który działał najpierw na etapie Starego Testamentu, a potem zechciał wejść w historię w osobie Syna Bożego. i Prowadzić ją zupełnie y, jeszcze na nowo. I nie opieramy się zatem tylko na opowieści na tym, ale na wydarzeniu historycznym, na pamięci o tym, co było. Tym de facto jest też świadectwo, jest uobecnianiem. Tym jest też liturgia dzisiaj tego, co było. I tym miały być też Ewangelie. Nie tylko opowieścią o tym, co było, ale opowieścią o tym, co było, która ma zmieniać dzisiaj. I jutro. To jest klucz do zrozumienia też treści Ewangelii, tekstu Ewangelii, bo to nie są, um, um, to nie są teksty, bo czasami jest to stosowane przez osoby, które zajmują się taką o właśnie tymi różnymi naukami, jest zarzut taki do Ewangelii kierowany, że to są teksty mało wiarygodne, bo zapisane przez uczniów, więc nie piszą obiektywnej prawdy o Jezusie. Bardzo często taki zarzut przez badaczy od XIX wieku, zwłaszcza odkąd istnieją nauki takie krytyczne i archeologia jest podnoszony, że jakie to jest wiarygodne świadectwo, jak jest napisane przez uczniów. Wiarygodne, to by było obiektywne. My od czasów oświecenia mamy takim, taką potrzebę, żeby wszystko było obiektywne, sprawdzone z, ze szkiełkiem oka. A tymczasem ten, ten tekst powstał z chęci ocalenia pamięci, ale też miał pomóc zrozumieć ten tekst danej wspólnocie, do której był kierowany. Kim jest Jezus? To jest w zasadzie zasadnicze pytanie każdej z tych Ewangelii. Kiedy będziemy je czytać, a będziemy, mamy na to kolejne lata i ten rok wprowadzający, to to jest pierwsze i najważniejsze pytanie. Weźmiemy Mateusza, pytamy, kim jest Jezus. Weźmiemy Marka mamy pytać, kim jest Jezus, bo tam znajdujemy odpowiedzi przepuszczone przez ten filtr uczniów. E, Marek Spisany ze wspomnień Piotra będzie bardzo konkretną Ewangelią, taką męską, ja bym powiedziała, na no, krótsza, 600 parę wersetów, dla porównania Łukasz będzie miał 1200 parę, więc dwukrotnie dłuższa Ewangelia Łukaszowa, almateusza Mateusza też, też więcej. Marek jest prosty, bo bo spisywany jest z męskich wspomnień Piotra. Piotra, który poszedł za Jezusem jako dorosły, człowiek, który zostawił wszystko i poszedł za nim, co zmieniło absolutnie jego życie. Zresztą postać Piotra jest niesamowita, w tym on taki jest bardzo bliski nam, on tak zawsze będzie chciał iść do przodu, a potem wiemy, że jego słabości czasami będą sprawiały, że będzie zostawał yy, gdzieś tam z tymi słabościami, aż zrozumie, że, że nie na sobie buduje, tylko na Jezusie. Ale Piotr, gdzieś by Piotr się zastanawiał, jaki tam Jezus był w dzieciństwie, jak się urodził w Betlejem, czy gdzieś tam, jakie towarzyszyły temu okoliczności. Ewangelia Marka nie ma w ogóle wspomnień o dzieciństwie Jezusa. Pierwsze zdanie tej Ewangelii streszcza całość treści. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Kropka. Nie ma tam dzieciństwa, aniołków, które biegają, nie ma tych okoliczności jakichś, bo to jest Ewangelia rybaka. Człowieka, który w dorosłości swojej już poszedł za Jezusem i to... Poszedł tak, że potem gotowy był. Najpierw owszem przeżywał swoje różne wzloty i upadki, ale potem był gotowy oddać za niego życie. I opisywał to w tej Ewangelii przez, przy pomocy swojego tłumacza Marka na grecki, zapisującego jego Ewangelię, wspominając to, co najważniejsze. I wiedzą Państwo to, co jest dla mnie najbardziej poruszające w tej Ewangelii, że Piotr w tej Ewangelii siebie w ogóle nie oszczędza. Inne Ewangelie pokażą, na przykład Mateusz zwłaszcza, Piotra jako pierwszego pośród apostołów, jako tego, z którym Jezus rozmawia, mówi, ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Te słowa, nie, tych słów nie ma w Ewangelii Marka, one są w Ewangelii Mateusza, który był świadkiem jako uczeń i zapisał te słowa do Piotra. Piotr wie, że jest pierwszy, ale w grzeszności, w upadkach. On w swojej Ewangelii nigdzie nie zostawi jakiejś swojej wielkości, chociaż był przecież pierwszym i tak go nazywamy pośród apostołów. On wie, że jest pierwszy w upadkach i w grzeszności, i w słabości. I on ciekawe, że po tych 30-40 latach od wydarzeń, które opisze w Ewangelii, nie będzie siebie oszczędzał. Powie, no tak, tu upadłem, tu się zaparłem i te opisy zaparcia są... Najmocniejsze w jego Ewangelii. W Ewangelii Marka, ale spisane z jego wspomnień. Podobnie, podobnie z innymi Ewangeliami. One będą kierowane do, do, do danej grupy. Kiedy weźmiemy Ewangelię według świętego Łukasza, Łukasz, który był wykształconym człowiekiem, lekarzem, wywodził się ze świata helenistycznego i został wszczepiony do wspólnoty kościoła też dzięki świętemu Pawłowi działalności tego apostoła narodów, który też będąc z jednej strony wykształconym Żydem, z drugiej strony był też, wywodził się z tego świata helenistycznego, greckiego i doskonale się poruszał w tych kategoriach, będzie pisał tę Ewangelię, objaśniając różne zwyczaje żydowskie, które niezrozumiałe będą dla odbiorców pogańskich. Bo do nich będzie kierunek, do tych, którzy wywodzili się z tego świata nieznającego kontekstu Starego Testamentu i tego wszystkiego. I będzie trzeba różne rzeczy wyjaśnić, dodać, objaśnić. Dlatego ta Ewangelia jest dłuższa. Ona będzie potrzebowała trochę więcej miejsca do objaśnienia, będzie miała wspólne, wspólny materiał, tak? tutaj będzie to. Będziemy o tym mówić swego czasu z Markiem, ale doda tam takie teksty, które pokażą e, jego odbiorcom. Ten świat I, i Ewangelia Łukasza to z kolei będzie taka Ewangelia, którą jeżeli Państwo mają kogoś, kto nigdy nie czytał Ewangelii albo nigdy nie zetknął się z chrześcijaństwem, a wywodzi się z Europy, czyli z tego kręgu, który kształtowany nasza mentalność jest przez myśl grecką i w prawo rzymskie. Nasza mentalność nie jest semicka w Europie. My myślimy bardzo tak po, po grecku właśnie, em, em, tak definicyjnie, a zupełnie inaczej niż będą robić to. Semici. To dlatego w Ewangelii Mateusza kierowanej do Żydów będzie mnóstwo takich rzeczy, które my uważamy za jakieś nieścisłości. Albo, a, a dla Żydów to było bardzo klarowne, co on chce powiedzieć, bo będzie mówił wpisując Jezusa w, jako tego, ukazując Jezusa jako tego, w którym wypełniły się obietnice Starego Testamentu już w samej genealogii w tym dziwnym tekście na samym początku Ewangelii Mateusza, któremu się też przyjrzymy. Będziemy sobie go omawiać. Po co taka genealogia i te 14 pokoleń? Eee, a dla Żydów to było od razu jasne. Ten tekst mówił, Jezus to jest Dawid, Dawid, Dawid. W Nim wypełniły się oczekiwania e, żydowskie. Dla Łukasza te, te oczekiwania w ogóle nie będą, nie będą klarowne. On będzie pokazywał swoim odbiorcom, e, kim jest Jezus, tak jak oni będą mogli go zrozumieć. Dlatego u Łukasza w Ewangelii pojawi się kategoria tak mocno wyakcentowana miłosierdzia Jezusowego. Jest taki moment, wiadomo, że te teksty, skoro omawiamy problem synoptyczny, będziemy nawiązywać też do tekstów paralelnych, tak? do takich, które są te same historie opisane przez trzech ewangelistów i każdy troszeczkę inaczej. Do tego to sobie będziemy omawiać szczegółowo, jak już przejdziemy do konkretnych tekstów. Jest dla, dla przykładu takiego pierwszego z brzegu, na przykład w Ewangelii Mateusza będziemy czytać Bądźcie doskonali, jak telejoj, jak doskonały telejos jest ojciec wasz niebieski. Doskonały w rozumieniu Biblii hebrajskiej jest zupełnie inny, kiedy my myślimy, tak jak po grecku bardziej myślimy o doskonałości, myślimy o jakimś dążeniu do perfekcji. Doskonałość w rozumieniu hebrajczyka nigdy nie miała na myśli perfekcji. Miała na myśli dążenie do Boga, bo tylko On jest świętość, oddzielenie. To dążenie do tego, co nie jest częścią ziemskiego świata. Łukasz nie mógł tak powiedzieć do pogan. Bądźcie doskonali, bo oni doskonałość by rozumieli tak jak rozumieli ją epikurejczycy albo inni stoicy, grecka filozofia, która będzie uważała tę doskonałość za no właśnie taką perfekcję, tak, że trzeba być takim ułożonym, więc Łukasz nie może tak powiedzieć i w tym analogicznym tekście powie, Łukasz to zamieni na miłosierdzie, bo, bądźcie miłosierni, oiktirmones, jak ojciec wasz jest miłosierny, Tyrmos bo ta kategoria doskonałości nie byłaby zrozumiana przez jego odbiorców albo zrozumiana była absolutnie by nie tak, jak tego by chciał ten, który chciał pokazać, na czym ma polegać Jezusowe dzieło, na czym ma polegać bycie chrześcijaninem. I Ewangelia Łukasza będzie akcentowała właśnie bardzo mocno. Ona będzie miała mnóstwo materiałów tylko właściwych sobie, aż 30% Ewangelii, 35% Ewangelii, to mają Państwo tutaj te procenty, do tego też jeszcze będziemy nawiązywać w toku naszych wykładów. Tam będzie historia o miłosiernym ojcu, czyli o tym marnotrawnym synie, jak czasami mówimy, to, to ta opowieść, którą, przypowieść, którą trzeba by nazwać właśnie o miłosiernym ojcu. Będzie historia miłosiernego Samarytanina, tylko Łukasza. Będzie mnóstwo takich tekstów, które będą pokazywały Bożą dobroć, łagodność, miłosierdzie, miłość. To, co jest w stanie przyciągnąć tych i pokazać, kim jest Jezus. Te kategorie, one są też ważne dla Żydów, ale Mateusz będzie akcentował coś zupełnie innego, chcąc powiedzieć, pokazać prawdę o Jezusie. I dlatego spośród tych czterech Ewangelii, no a naszym przedmiotem będą tutaj trzy Każda będzie miała nieco inny rys. Nadany jej przez autora, przez czas powstania, a także y, nadany, te cztery portrety, te cztery, no, dla nas trzy portrety, bo to będzie przedmiotem naszego zainteresowania, będą zależały też od wspomnień i charakteru uczniów, autorów, ale też charakteru wspólnot, do których były pisane, bo będą pisane dla tych, których miały podnieść na duchu, miały wyznaczyć im tę drogę chrześcijaństwa. I... Y, Wiemy, że no to, co, co uczniowie pisali o Jezusie i uczniowie uczniów, co znajdziemy w tych Ewangeliach. Gdyby patrzeć tym pojęciem historii biblijnej, chronologii biblijnej, no to znajdziemy historię Jezusa. Od narodzenia, dwie Ewangelie oprócz Marka o tym narodzeniu powiedzą z tych synoptycznych, Mateusz i Łukasz, obie nieco inaczej. Już teraz myślę, że Państwo wiedzą, nie zadadzą pytania, dlaczego inaczej, a takie pytanie się pojawia: to jak w końcu było z tym narodzeniem, tak czy tak, to jak to jest z tą genealogią, po linii męskiej czy żeńskiej, jak u Mateusza czy Łukasza i są tacy ludzie, którzy nie mają dużej wiedzy biblijnej, i takie pytania nam zadają, chcąc nas zaatakować też, Biblię zaatakować, czy chrześcijaństwo zaatakować. A jest to najgłupsze pytanie z możliwych, bo to jest pytanie, które obnaża ich ignorancję kompletnie, bo to pytanie jest właśnie zadawane tak, jakby to był tekst techniczny. Ewangelia nie jest tekstem technicznym, nie jest faktografią o Jezusie. Ona przedstawia prawdę i fakty, ale przedstawia je właśnie przepuszczone przez te filtry, o których mówimy, autora i wspólnoty. I pamięci, którą, będą, którą, którą będzie się chciało. Więc, więc one są trochę inne, nie dlatego, że są nieprawdziwe. To tak jak nasze opowieści o tym wykładzie dzisiejszym też nie byłyby. Zakładamy, że wszyscy piszemy najprawdziwszą prawdę. One będą trochę inne. Nie dlatego, że piszemy nieprawdę i kłamiemy, tylko dlatego, że one są przepuszczone przez nasz filtr. I to, musi, to musimy mieć zawsze w pamięci, czytając Ewangelię, czytając każdą z nich osobno, a tym bardziej musimy mieć to w pamięci, kiedy będziemy próbowali przyglądać się ewentualnym zależnościom między nimi. Bo to też jest klucz pewien, dlaczego pewne tematy ktoś weźmie, ktoś nie weźmie, ktoś uwypukli, ktoś nie uwypukli. To będzie klucz do tego, co nazywamy problemem, problemem synoptycznym. I to, co pisali uczniowie o Jezusie, to przede wszystkim nie będzie historia dzieciństwa, nie chronologia, ale pisali to, co trzeba właśnie wziąć pod uwagę, te chronologię, historię Biblii, co uderzyło najbardziej uczniów. I zobaczmy to, co stanowi klucz, serce każdej z Ewangelii. To jest to, co przeżyli w Jerozolimie, będąc już uczniami Jezusa kiedy idą za Nim, a doświadczą Jego cierpienia, doświadczą swojej ucieczki i opuszczenia, kiedy doświadczą tego, że w zasadzie mogą czuć się przegrani, bo przecież poszli za Jezusem i liczyli, że On wprowadzi królestwo, że On będzie tym, I się kłócili, kto będzie po prawej, kto po lewej stronie. Zobaczymy to w Ewangelii Marka, jak to jest kapitalnie ten tekst odzwierciedlony. Jak uczniowie najpierw się Piotr powie, Panie nie przyjdzie to nigdy na Ciebie, kiedy Jezus zacznie zapowi zapowiadać swoje cierpienie i Jezus nazwie go szatanem. Marek o tym napisze, y, Ewangelia Piotra. Nie, po 40 latach Piotr nie oszczędzi siebie także w tym, jako jedyny, to nawet Judasz nie usłyszał od Jezusa, że jest szatanem, a Piotr tak. Chociaż był tym uczniem pierwszym. I, a, a potem uczniowie będą się kłócić, ale ewangelista doda: Ale bali się zapytać Jezusa, no bo będą się bali, że usłyszą to samo, co przed chwilą w Cezarei Filipowej Piotr. Zejdź mi, zejdźcie mi z oczu. Jest, tu jest, będzie, będziemy starali się zawsze wyłuskać też tę ludzką stronę uczniów. Myślę, że w tym możemy odnaleźć też siebie i naszą drogę do Jezusa naszą drogę do Kościoła, ale i, i to, co oni przeżyli najpierw, to właśnie to, co doświadczyli w Jerozolimie, że Jezus naprawdę cierpiał, naprawdę został ukrzyżowany i już drogę oni przejdą od tych, którzy idąc do Emaus już po tych wydarzeniach powiedzą, a myśmy się spodziewali, że On zaprowadzi królestwo do tego, żeby uznać, że to ukrzyżowanie jest zwycięstwem i że można królować z krzyża ta logika po ludzku jest absolutnie niezrozumiała ona była też dla uczniów na początku też niezrozumiała, oni szli za, ucz za Jezusem nauczycielem, widzieli cuda działalność szokiem było dla nich to co przeżyli w Jerozolimie i powiemy sobie już o tym omawiając Ewangelię bo nie chcę, nie chcę wyprzedzać jak te Ewangelie męki Jezusa drogi krzyżowej a ukrzyżowania śmierci jak one są napisane żywym językiem, tak się odnosi nawet wrażenie, że te Ewangelie były trzonem, że te, te Ewangelia męki Jezusa, że to, co opis Śmierci Jezusa, e, także z martwych wstania, chociaż nie mieli jeszcze słownictwa nawet, żeby to opisać odpowiednio, to był trzon, to było to, co zapisali na początku, a potem wrócili do nauczania, cudów, do powoływania uczniów ich samych. Kiedy Jezus ich powoływał. Mateusz w swojej Ewangelii opisze, jak to było w Kafarnaum, na komorze celnej, kiedy Jezus go powołał, a inni mówili do celnika, do grzesznika poszedł. Jakżeż Jezus może jadać z grzesznikami i celnikami? Faryzeusze będą pytać. I Mateusz to będzie wspominał po tych 40 latach. I będzie ukazywał, kim jest Jezus w tym kluczu. Więc. Po tych Ewangeliach męki, Ewangelię nauczania, cudów, działalności, gdzie Jezus pokazywał swoją moc. I potem niektórzy ewangeliści cofną się jeszcze dalej, ale tylko dwóch z czterech. Ewangelia Jana, już nie synoptyczna, ale też nie będzie miała Ewangelii dzieciństwa. Ona będzie miała ten wspaniały teologiczny prolog, który w, sam w sobie zajmie e, też się i dzieciństwem, bo powie o tym słowie, które ciałem się stało i zamieszkało między nami. I o tym Słowie, które przyszło do swoich, a swojego nie przyjęli. E, o Słowie odrzuconym. A każdy, każdy z tych ewangelistów będzie przepuszczał wspomnienia przez to, co potem przeżyli już jako ci, którzy zakładali wspólnoty. Głosili, świadczyli, cierpieli, biczowania, kamienowania. Święty Paweł ileż razy z Barnabą musieli uciekać przed tymi, którzy chcieli ich zabić. Za to, co głosili i Żydzi, i Poganie. I oni po tym wszystkim, czego już doświadczyli, zasiadają i zaczynają spisywać Ewangelię. I dlatego to, co było dzieciństwem, nie było chronologicznie pierwszym pytaniem to jak to było z narodzeniem Jezusa i dlaczego, dlatego to jest najkrótsza z części i taka może uboga i niektórzy mówią tak mało wiemy o tym narodzeniu Jezusa w sumie z Ewangelii. Z tej potrzeby zrodzi się potem cała literatura apokryficzna, która w drugim wieku doda, jakież to cudowności się nie działy w kontekście narodzin Jezusa, jak to już pełnymi zdaniami zaraz po urodzeniu błogosławił swoją mamę, to, to tak jak prawda w różnych hagiografiach świętych Państwo wiedzą, jak to tam, który święty już nie pamiętam, który tam nie jadł, w piątek nie stał piersi mamy, bo w piątek pościł już od samego dzieciństwa. I te opowieści w II wieku, 70 lat po Ewangeliach kanonicznych powstaną, proto Ewangelia Jakuba, inne Ewangelie tak zwane apokryficzne, z potrzeby ludzkiej bardzo, żeby dopowiedzieć coś, czego brakowało w Ewangeliach kanonicznych, bo one o tym tekście powiedzą bardzo ubogie, już o tym życiu później, jak Jezus dorastał przy rodzicach, jedno zdanie, że wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi. Jakież tam historie nie będą dopisane, bo chcemy przecież wiedzieć, jakiż to był, jaki był ten Jezus w dzieciństwie. Ale to nie jest pierwszy punkt zainteresowania uczniów i Ewangelii. I dlatego te Ewangelie apokryficzne, wcale to nie jest nic ukrytego, tajnego, nie zostały nigdy włączone do kanonu. Nie dlatego, żeby Kościół coś ukrywał, tylko dlatego, że Kościół no, nie uznał ich za konieczne do zbawienia, za kanoniczne, normatywne. To są ciekawe opowieści czasami, czasami ja bym powiedziała nawet z pogranicza takiego kiczu religijnego, jak to Jezus tam wskrzeszał ptaszki, albo jak to zepsuł coś ojców w tym zakładzie stolarskim, bo przecież Józef był cieślą, jak coś tam zepsuł, to a, a pracował w szabat, a ojciec chciał mu tam lanie dać, bo takie tam są historie takie mniej więcej w tych apokryfach. To, prawda, Pan Jezus sprawił, że to się samo naprawiło. że tam deska, którą źle uciął się, zrosła. Albo tam ptaszek, którego uśmiercił w szabat, za co też miał zostać zrugany. Ożył i uciekł, odleciał. Prawda, Jezus w ten sposób mógł uniknąć jako dziecko kary. No, czujemy, że to nie jest wiedza konieczna o Jezusie, ale że wynikająca z pewnego pytania, które jest bardzo ludzkie. My też, jak znamy kogoś wielkiego, no to chcemy pojechać, no, chcemy wiedzieć, jakim był dzieckiem, a jacy byli jego rodzice, gdzie się wychował. No nie bez powodu jeździmy do Wadowic, czy do, tam do innych miejscowości związanych z wielkimi świętymi czy postaciami. A co dopiero ta wiedza o człowieku, którego uważaliśmy, nie tylko za człowieka, ale za Boga samego, za naszego Zbawiciela, któremu oddaliśmy nasze życie. To już jest zupełnie inna, inna historia. Więc... Znowu, czytając dane Ewangelie, teraz na kolejnych spotkaniach postaram się, postaramy się sobie tak pokazać te Ewangelie w kontekście... Najpierw opowiemy sobie w kontekście chronologicznym, kanonicznym od Ewangelii Mateusza, na następnym spotkaniu grudniowym opowiemy sobie potem w styczniu o Ewangelii Marka, w lutym o Ewangelii Łukasza. Zrobimy sobie takie krótkie wprowadzenia, żeby Państwo mieli jakieś pojęcie drobne o, tych, o treści, o, o przesłanie danej Ewangelii, o adresatach danej Ewangelii, o tym filtrze, przez który mamy zrozumieć, a dopiero w marcu, wrócimy, kwietniu i maju i czerwcu, wrócimy do tego, do problemu synoptycznego, jeśli Państwo pozwolą i się zgodzą na taki klucz, bo wydaje mi się, że najpierw trzeba powiedzieć o tym, co jest ważne a potem snuć te teorie bardzo skomplikowane, kto, kto tam od kogo co wziął i, i dlaczego, i dlaczego tak, a nie inaczej. Spróbujemy sobie to rozwikłać, chociaż wygląda to dość skomplikowanie, zwłaszcza ten błamar. Ale to jest nawet wzruszające, że, że tak jak człowiek jest młody, to tworzy komplikacje, potem jeszcze je rozwija, a potem już jak jest starszy i błamar tę ostatnią teorię, najniższą, trzecią, to stworzysz naprawdę jak był poważny, już ją po prostu uprościł, stwierdzając, że może nie ma co tak komplikować. To je, jest w tym coś też z prawdy nie tyle o Ewangeliach, ile o badaczu <śmiech> samym. Więc do do tego też wrócimy i na dzisiaj tylko to, takie właśnie wprowadzenie, żeby Państwo wiedzieli, że my będziemy te teksty czytać starając się pokazać tę perspektywę autora, wspólnoty, perspektywę historyczną, perspektywę tego rozwoju też wspólnoty, historii, która za tym stała. Nie badamy tekstu dla tekstu, nie robimy taliatelle, tylko staramy się zgłębiać Słowo Boże, tak żeby ono i nas mogło, mogło przemieniać. Miałam jeszcze dzisiaj dużo mówić, ale może już czas nam się powoli kończy. Więc do problemu synoptycznego wrócimy. Ta druga kartka, którą Państwu dałam, przedstawia te procenty. Takie co, kto, od kogo. To jest najbardziej tradycyjna wizja uważająca Ewangelię Marka za najstarszą. Tam jest najmniej materiału, tylko 3% właściwego wyłącznie Markowi. Oczywiście są te materiały różnie przedstawione przez ewangelistów, ale Marka uważa się w związku z tym za Ewangelię najstarszą. No i potem Mateusz i Łukasz, ileż to procent tekstów nie jest wspólnych tam jest po, po wiele wersetów. Mateu, Ewangelia Mateusza, która liczy 1072 wersety, ma wersety 235 wspólne z Łukaszem, Ewangelia Łukasza licząca prawie 1200 1152 wersety, ma też 235 wersetów wspólnych z Mateuszem. Marek, który liczy 677 wierszy, ma tylko własnych treści, 20 kilka wersetów, takich, których nie mają inne. To też są ciekawe wersety, postaramy się je pokazać sobie, które to są wyłącznie markowe, bo to, bo to będziemy sięgać. Dlatego w przyszłym roku, jak zaczniemy omawiać już konkretne Ewangelie, Zaczniemy od Marka, bo to jest najstarsza Ewangelia. Pierwsza i klucz. Inne będą rozdysponowywały tę wiedzę, tę pamięć o Jezusie na poszczególne wspólnoty. Mateusz do Żydów, Łukasz do Pogan, w większym skrócie mówiąc. A od Marka zaczniemy od, od tej Piotrowej Ewangelii, od od, od skały zaczniemy, od tego, co powinno być na początku. I tych, ta, procent tych, tych wspólnych tekstów jest, jest spory i, i wielu z nich korzysta od Marka, prawda, z tej, z tej, ta potrójna tradycja, to, co jest większością u Marka, to jest aż 45%, prawie połowa Ewangelii Mateusza, to co jest materiał Markowy, 40% Łukasza, to jest materiał Marka. Jakość to było razem brane, ale do tego Państwo pozwolą, wrócimy dopiero po Później, jak już omówimy sobie te wszystkie wprowadzenia, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, o, jak, o jakiej pamięci, tradycji do kogo, dla kogo i przez kogo napisaną będziemy mówić. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo chętnie, chętnie na nie odpowiem. Także tak, tak widzę te nasze spotkania. Mam nadzieję, że godzą się Państwo na taki podział. Troszkę może nie, nie tyle o samym problemie synoptycznym, bo to by była zabawa z tekstem, a my chcemy zgłębiać słowo żywe. Więc zaczynamy od Ewangelii, a potem dopiero przejdziemy do tego tekstu. tekstu Badań nad Ewangeliami, jakiejś to tam teorii nie stworzono przez te ostatnie 200-300 lat. Jakieś pytania może są? Nie ma, zmęczeni Państwo. Same pytania, ale to będziemy sobie resztę rozwiewać po kolei. Będą się rodzić w trakcie. Następne spotkanie mamy tuż przed świętami, tuż przed Wigilią. Nie wiem, może znajdą Państwo jeszcze chwilę czasu między barszczem a, a, a, a łóżkami. Zapraszam serdecznie. To jest 23, prawda? 23 grudnia. To jest poniedziałek wieczorem. Można tak trochę się zastanowić. Zaczniemy od Mateusza, od Ewangelii, która... Akurat w Boże Narodzenie jest bardzo potrzebna, bo ją będziemy słuchać w naszych domach, w rodzinach, w kościele. Różne te teksty o dzieciństwie Jezusa, o Narodzeniu Jezusa. Zaczniemy od tej Ewangelii, opowiemy sobie o charakterystyce jej, potem w styczniu o Marku, a w lutym o, o Łukaszu i tak, no i tak dalej. Będziemy sobie studiować te... Te teksty teksty kluczowe dla nas, dla naszej wiary. Dobrze, dziękuję za tym bardzo. Może pomodlimy się na koniec. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać. Dziękuję. Do zobaczenia.